Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma piąta, ścieżka pierwsza. Nadzwyczaj fragmentaryczna jest nasza wiedza o tej wewnętrznej działalności krzywołustego i jego otoczenia. Jej śladem nieco romańskich kościołów lub ich odkopanych resztek. Są to jednak świadectwa, których dotacja możliwa jest z dokładnością do ćwierćwiecza, wyjątkowo do dziesięciolecia. Jeśli skłonny jestem je wiązać z ostatnim piętnastoleciem panowania Krzywoustego, to dlatego, że pewne podobieństwa rozwiązań architektonicznych kościołów w Żarnowie, Prandocinie i Inowłodzu najlepiej dają się wyjaśnić dla tego właśnie czasu. Jest to więc hipoteza wynikająca ze stanu znajomości inwestycji architektonicznych w końcu XI dla kardynała Idziego uporządkowano sprawy kościelne. Ustalono granice nowo erygowanych diecezji. Zadbał też krzywousty o zreformowanie istniejących klasztorów i podniesienie dyscypliny zakonnej. Więcej jednak przykładał uwagi do tworzenia i rozbudowy regularnych zespołów kanonickich, idąc tu po części śladami poczynań ojca. Był to oczywiście także wpływ ogólnoeuropejskiego wzrostu roli i znaczenia kanoników regularnych w kościele, którzy dla jego funkcjonowania byli daleko ważniejsi niż mnisi, którzy zresztą przez czas pewien odgrywali pierwszorzędną rolę także w Polsce. Ważniejsze jednak dla Krzywołstego i jego możnych było to, że zespoły kanonickie miały kościoły otwarte dla wiernych. Dopiero premonstratensi i Arro których pierwsze fundacje polskie powstały tuż przed połową XII wieku, Zamykali swe kościoły opackie przed wiernymi, dla których, jeśli już dość niechętnie prowadzili działalność duszpasterską, mieli osobne kościółki parafialne. Kanonicy wspomagali też administrację książęcą czy możnowładczą, pełniąc różnorodne obowiązki kancelaryjne. Tadeusz Lalik uprawdopodobnił tezę, że Krzywousty w tychże latach przeprowadził reorganizację administracji państwowej, tworząc na pograniczach większe samodzielne jednostki, marchie. Pewne zaś rozbieżności czy sprzeczności między poszczególnymi partiami bulli protekcyjnej dla metropolii gnieźnieńskiej z roku 1136, znanej tylko z podfałszowanej kopii naśladowczej sporządzonej najprawdopodobniej w końcu lat 40. XII wieku. Zdają się także wskazywać, na przeprowadzane zmiany administracji kasztelańskiej i prowincjonalnej między czasami śmiałego i schyłkiem panowania krzywołstego. Czy było to dzieło Władysława Hermana, czy jego młodszego syna, nie da się rozstrzygnąć. Nie jest dla nas uchwytna działalność gospodarcza tych czasów. Niespełna dziesiątka wielkich wczesnych miast cieszyła się na zachodzie dobrą opinią, jeśli wierzyć opisowi świata arabskiego geografa Al-Idrisego, działającego na Sycylii. Czy jednak jego wiadomości były wiarygodne? Nie wydaje mi się, by pomylono tu Bulunie, jak po arabsku nazwano Polskę, z Bolonią włoską. Całe Włochy były za dobrze znane na Sycylii, w normańskim państwie Rogera, by brano tam włoskie miasto za odległą Polskę. Natomiast nie można zapominać o tym, że informacje o dalekich stronach bywają z reguły przesadzone, tak w kierunku ujemnym, jak i choć rzadziej dodatnim. W każdym razie działalność mennicza szywołstego, dokładnie ostatnio badana, wskazuje dość przekonywająco na ówcześnie coraz szybszy wzrost roli pieniądza, co świadczyłoby niewątpliwie o rozwoju gospodarczym Polski w tym czasie. Sytuacja międzynarodowa Polski gwałtownie się pogorszyła na początku lat 30. Na Węgrzech po śmierci Stefana II, 1131, tron objął Bela II, niechętny szywołstemu. Polski władca najnieszczęśliwiej poparł kontrkandydata Borysa i poniósł w wyprawie na Węgry druzgocącą klęskę. Doszło też do ostrych walk z nowym księciem czeskim, popieranym niegdyś przez Polaków sobie sławem. Jednocześnie pod wpływem dawnego legata kardynała Idziego Polska znalazła się najprawdopodobniej w obozie antypapy Anakleta II. Tymczasem Inocenty II, poparty przez kościół francuski i niemiecki, uznany przez tamtejszych władców, chętnie dał posłuch skargom metropolity magdeburskiego, który na podstawie tradycji saskiej i zamierzonych na przełomie X-XI wieku falsyfikatów zażądał likwidacji metropolii gnieźnieńskiej i poddania Polski władzy Magdeburga. Episkopat Polski, nie uznając Inocentego, nie stawił się na sąd papieski. W tej sytuacji Norbert, arcybiskup magdeburski, cieszący się sławą dawnego kaznodziei wędrownego i twórcy premonstrateńskiej gałęzi kanoników regularnych, łatwo uzyskał wyrok poddający mu najpierw biskupstwo poznańskie, potem wszystkie biskupstwa polskie. Śmierć Norberta w 1134 roku ułatwiła nawiązanie stosunków z papieżem Inocentem II poddanie się mu odzyskanie dawnych praw Kościoła Polskiego. W tej sytuacji pozwanie Krzywoustego przed sąd cesarski przez Bele II i Sobiesława otwierało przed polskim władcą nową możliwość pokojowego ułożenia stosunków. Chętnie zapłacił zaległy trybut za 12 lat, czyżby z ziemi lubuskiej, z Pomorza Zaodrzeńskiego. Chętnie zgodził się na złożenie hołdu lennego cesarzowi. Sprawą nadal sporną jest, czy był to hołd z Polski, czy Pomorza. Wydaje mi się, że argumenty przedstawione przed kilku laty przez Tadeusza Grudzińskiego przemawiają za tym, że Krzywousty uznał się lennikiem jako władca Polski. Zyskał za to zgodę cesarza na uzależnienie Rugii. łożył stosunki z Węgrami i Czechami na zasadzie status quo. Był to więc pokój korzystny. Co więcej, Krzywousty został wyjątkowo uhonorowany. Cesarz nakazał, by w drodze powrotnej z Merseburga przyjęto polskiego władcę w Magdeburgu w taki sposób jak przyjmowano królów niemieckich. Uznanie więc zwierzchności wierzchności lennej cesarza przyniosło Polsce kolosalne korzyści. Powitanie w Magdeburgu było bowiem niejako zapowiedzią przyznania polskiemu księciu praw królewskich w ramach cesarstwa. W tej sytuacji Krzywousty zadbał, aby z tytułu lennego cesarz nie miał prawa wtrącać się w sprawy następstwa tronu w Polsce, jak czynił to w Czechach. Tym bowiem chyba związku zrozumieć trzeba statut dynastyczny ogłoszony przez Krzywoustego za Radą i Zgodą Panów Polskich, tradycyjnie i konwencjonalnie zwany Testamentem Krzywołstego. Nie znamy jego szczegółowej treści. Jest ona przedmiotem zaciętych, a subtelnych sporów. Jedno jest pewne. Ustalona została zasada, że zwierzchnim księciem ma być zawsze najstarszy spośród piastowiców. Miało to wyeliminować spory i obce ingerencje, tym bardziej, że wbrew Późnej zresztą tradycji uznać można, iż statut ten nie został zatwierdzony przez cesarza czy papieża. Krzywousty łudził się, jak łudzi się i dziś wielu, że ustaleniem prawnym związać można życie. Tymczasem wzrastające liczebnie i bogacące się można miało coraz większe aspiracje polityczne. Statut nie ocalił Polski od dalszych walk wewnętrznych. Był Krzywousty w błędach i osiągnięciach, w zbrodniach i pokucie, wielkich ambicjach i umiejętności wycofywania się i znajdowania kompromisu dobrym wyrazicielem swej epoki. To chyba największa pochwała. Benedykt Zientara, Władysław II Wygnaniec Przyzwyczailiśmy się uważać rok 1138 za datę przełomową w historii Polski. Zarówno wielkie syntezy, jak podręczniki szkolne zamykają tą datą okres wczesnopiastowski. Czasy zwartego, prężnego, zdolnego do ekspansji państwa. Rok 1138, śmierć Bolesława Krzywoustego i jego, zdaniem wielu dawnych i nowszych historyków, nieszczęsny testament otwiera czasy rozbicia dzielnicowego, walk wewnętrznych, osłabienia państwa, zniknięcia Polski jako samodzielnego czynnika polityki międzynarodowej. Ostatnio dociera do szerszej świadomości wiedza o tym, że ten okres upadku, był jednocześnie okresem ogromnej dynamiki rozwoju wewnętrznego, wzrostu kultury i, mimo zakłóceń spokoju wewnętrznego, poprawy bytu dość szerokich mas ludności Polski. Rozkład starego systemu rządzenia, prawa książęcego, który stopniowo się pogłębiał, miał swe dobre strony. Umożliwiał przebudowę ustroju Polski na nowych podstawach gospodarczych, z rozszerzeniem odpowiedzialności za losy kraju na społeczeństwo, przynajmniej w górnych jego warstwach. Przekształcenia związane z okresem Polski dzielnicowej miały więc ogromne znaczenie, ale tylko symbolicznie możemy je rozpoczynać datą 1138 roku. Wydzielenie dzielnic młodszym synom książęcym miało miejsce i wcześniej. Już o Mieszku I wiemy, że zadbał o młodszych synów. Kazimierz Odnowiciel wydzielił prawie z pewnością Władysławowi Hermanowi dzielnicę na Mazowszu, a ten ostatni podzielił Polskę między dwóch synów. Także wpływ można władztwa na rządy krajem i powodowany przez tę grupę przesilenia władzy nie były niczym nowym. Jednak dotychczas zawsze jeden z piastów potrafił uporać się z braćmi, wygnać ich lub zgładzić. W ten sposób władza książęca pozostawała w jednym ręku. Państwo zostawało całością jego potencjał polityczny trwał nieuszczuplony. W chwili śmierci Krzywoustego problem polegał na tym, czy jego następcy uda się raz jeszcze powtórzyć czyn ojca, i dawnych przodków, i pozbyć się braci. Nie ulega wątpliwości, że Władysław, pierworodny syn krzywoustego, zmierzał do tego. Pchała go w tym kierunku znajomość sztuki rządzenia i znajomość historii, jaką mógł zaczerpnąć z czytywanego na polskim dworze dzieła Galla Anonima. Mógł zresztą znać Galla osobiście i z jego własnych ust słyszeć wyznawane przezeń zasady monarchizmu. Niechętni Władysławowi kronikarze, to znaczy wszyscy kronikarze, bo sympatii wśród dziejopisów nie znalazł, przypisywali te wobec braci zamiary wpływowi żony. Oczywiście Agnieszka, wnuczka cesarza Henryka IV i córka margrabiego Austrii Leopolda, miała wysokie mniemanie o władzy monarszej i niemalą dumę, której nie omieszkała okazywać drugiej żonie krzywoustego Salomei, córce niezbyt możnego hrabiego bergu. Ale jej potrzebty na pewno nie były potrzebne, aby podniecać Władysława do jednowładztwa. On sam wiedział, na czym polega jego zadanie. Pozycja Władysława w ostatnich latach panowania ojca nie była najmocniejsza. Był on synem Krzywoustego i jego pierwszej żony Zbysławy, córki księcia kijowskiego Świętopełka II, która wcześniej osierociła chłopca i jego młodszą siostrę. Urodzony w 1105 roku, Wcześniej wprawiał się przy ojcu do zajęć władcy. Około roku 1125 poślubił jedną z najbardziej skoligaconych księżniczek niemieckich, z pewnością nie bez celów politycznych. Małżeństwo to miało bowiem pozyskać Polsce kontakty z opozycją niemiecką, potrzebne w okresie konfliktu z cesarzem Lotarem. Być może już wtedy otrzymał Władysław własną dzielnicę na Śląsku. Nie zapobiegł jednak spustoszeniu tej dzielnicy przez wyprawy odwetowe księcia czeskiego Sobiesława I w okresie wojen krzywołstego na Węgrzech lata 1132 34 Trudno powiedzieć, w jakiej mierze ponosił Władysław winę za te dotkliwe klęski, ale z późniejszych jego losów można wnioskować, że nie był szczęśliwym wojownikiem. Jak wiadomo, nieszczęśliwa wojna krzywoustego z koalicją czesko-węgierską skończyła się arbitrażem cesarza Lotara i hołdem Bolesława w Merseburgu w 1135 roku. W ślad za tym nastąpiły bezpośrednie rokowania czesko-polskie zakończone układem Krzywoustego Sobiesławem w Kłocku w 1137 roku. Sprawy sporne zostały o tyle załagodzone, że mogło dojść następnie do wizyty księcia czeskiego w Niemczy, gdzie Władysław trzymał do chrztu jego syna Wacława. Rokowania te zakończyły rzeczywiście na długie lata konflikty polsko-czeskie. Tymczasem w kraju Władysław znajdował się w dwuznacznej sytuacji. Z jednej strony był wyróżniany przez ojca i traktowany jako następca tronu. Poparcia udzielał mu też wuj Piotr Włostowic, jeden z najmożniejszych magnatów w Polsce, posiadacz znacznych dóbr na Śląsku, a nawet właściciel śląskiej Świętej Góry Ślęży. Z drugiej strony poślubiona przez Krzywołstego w 1115 roku Salomea dała mężowi szczęście małżeńskie i liczne potomstwo. Genealogowie doliczają się co najmniej jedenaściorga dzieci z tego związku, w tym pięciu lub sześciu synów. Przyszłość tych synów była jej największą troską i nalegania żony w niemałym stopniu wpłynęły na rozporządzenia Bolesława w sprawie sukcesji. Salomea znajdowała poparcie w otoczeniu księcia w grupie niechętnych Władysławowi Magnatów. Obok Palatyna Wszebora sprzyjał jej arcybiskup Jakub z rodu Pałuków. Testament Krzywołstego, czyli statut regulujący sukcesję tronu w Polsce, był kompromisem mającym ochronić kraj przed wojną domową, zachować jednolitość władzy politycznej, zwłaszcza na zewnątrz, ale zarazem zabezpieczyć młodszych synów księcia przed wygnaniem lub jeszcze gorszym losem, i co więcej, zapewnić im udział we władaniu i w dochodach państwa. Krzywousty znał zapewne negatywne rezultaty podobnych statutów sukcesyjnych Brzetysława Czeskiego i Jarosława Mądrego Ruskiego. Poszedł jednak ich śladem, powierzając władzę nie najstarszej linii swych potomków, ale tworząc seniorat, system kolejnego przekazywania władzy każdorazowo najstarszemu członkowi dynastii. Za przysiężenie statutu przez biskupów i urzędników Zatwierdzenie go przez cesarza i papieża miały dostarczyć statutowi dodatkowych gwarancji. Były to jednak złudzenia. Czyż Władysław, który miał już przynajmniej dwóch synów, mógł się dobrowolnie zgodzić na przekazanie po swej śmierci władzy bratu z pominięciem własnych potomków? Czyż magnaci, obojętnie po której stronie stojący, mogliby nie skorzystać z tarć w rodzinie monarszej dla osłabienia władzy książęcej? Sam Krzywołusty nie uszanował w młodości ani ojcowskich rozporządzeń sukcesyjnych, ani układów z bratem, dopóki nie pozbył się go w okrutny sposób. Czyż mógł liczyć, że uczucia braterskie wśród jego synów będą bardziej serdeczne? Nie miejsce tu na przypomnienie postanowień statutu Krzywołustego, o których dotąd informuje każdy podręcznik szkolny. Po śmierci Bolesława, 28 października 1138 roku w Sochaczewie, Władysław obok Śląska, który stał się jego dzielnicą dziedziczną, objął dzielnicę senioralną z Krakowem i Gnieznem, a także zwierzchnictwo nad Lennikami, Książętami Pomorskimi. W ręku młodszych, ale już dorastających braci, Bolesława Kędzierzawego i Mieszka znalazły się Mazowsze i Zachodnia Wielkopolska z Poznaniem. Nieletni jeszcze Henryk nie otrzymał zapewne przyrzeczonego przez ojca Sandomierza, który senior zatrzymał w swym ręku aż do czasu jego pełnoletności. Za to ziemię łęczycką musiał w myśl testamentu ojca przekazać macosze jako wiano wdowie. Zasięg dzielnic, a zwłaszcza dzielnicy senioralnej, budzi do dziś spory wśród historyków. Władysław przeniósł się do Krakowa, zabierając ze sobą zaufanego biskupa Roberta, który pierwszy to wypadek w kościele polskim zamienił katedrę wrocławską na krakowską. We Wrocławiu władał w imieniu seniora jego wuj Piotr Włostowic – który właśnie rozwijał swe wielkie fundacje klasztorne, sprowadzając kanoników regularnych na Ślęże, a benedyktynów na wrocławski Olbin. Stanowisko nowego księcia umacniał sojusz z Czechami. Jego czeski imiennik, Władysław II, był zarazem jego szwagrem, a obydwaj mogli liczyć na poparcie nowego władcy Niemiec, króla rzymskiego Konrada III, który był przyrodnim bratem żon obydwu Władysławów. Dalszych sojuszów poszukiwał krakowski Władysław na Rusi, co mu przychodziło o tyle łatwiej, że przez matkę sam był spokrewniony z Rurykowiczami. Młodsi bracia objęli swe dzielnice bynajmniej nie jako udzielni władcy. Zastępowali oni właściwie wojewodów stojących dawniej na czele prowincji, z tą różnicą, że mieli dziedziczne prawa do dochodów książęcych z jej terenu. Władysław był zarówno na wewnątrz, jak na zewnątrz, niekwestionowanym księciem Polski, całej Polski. Kontynuował też politykę ojca, zarówno wprowadzając na nowe pomorskie biskupstwo w Wolinie, wyznaczonego już przez ojca biskupa Adalberta, jak kontynuując starania o pozyskanie Prus, gdzie skierował jako misjonarza biskupa ołomunieckiego Henryka Zdika. Ten ostatni miał mniej powodzenia niż Otton Bamberski na Pomorzu. Może i dlatego, że wojna domowa w Polsce udaremniła poparcie misji przez księcia. Wdowa po bowiem, nie ufając Pasierbowi, snuła ze swej siedziby w Łęczycy sieć sojuszów, zabezpieczającą stan posiadania synów. Zdawać by się mogło, że zawarte za życia Krzywoustego małżeństwo Bolesława Kędzierzawego z Wierzchosławą, wnuczką księcia kijowskiego, Mścisława Monomachowicza, jest znakomitą partią. Jednak w 1139 roku Monomachowicze utracili władzę w Kijowie na rzecz innej linii Rurykowiczów i jej przedstawiciel, Wszewołot Olegowicz, objął władzę w Naczelnym Księstwie Rusi. Wobec tego Salomea na naradzie z synami i sprzyjającymi możnowładcami w Łęczycy 1141 postanowiła nie oddawać córki Agnieszki do klasztoru, jak to było poprzednio postanowione, lecz wydać ją za mąż za któregoś z synów Wszewołoda. W naradzie brali udział trzej mnisi z Cwifalten, rodowego klasztoru w Bergu. Możliwe, iż zlecono im jakieś misje polityczne do niechętnych obozowi królewskiemu książąt niemieckich. Władysław jednak pokrzyżował starania macochy. Przewołot, mając do wyboru koligację z juniorami lub Władysławem, wybrał tego ostatniego i wydał w 1142 roku swą córkę z Wienisławę za syna Władysławowego, Bolesława Wysokiego. Związek ten był tym ważniejszy, że w przeciwieństwie do sojuszu z czeskim i niemieckim szwagrem miał być źródłem bardzo konkretnej pomocy militarnej. W tymże roku 1142 doszło do pierwszych działań wojennych. Trzej książęta Ruscy, m.in. syn Przewołoda Świętosław, spustoszyli dzielnicę mazowiecką, uprowadzając wielu brańców i w Czersku spotkali się z wojskami Władysława. Wydaje się, że juniorzy nie zorganizowali zbrojnego oporu bo kronikarz ruski ironicznie stwierdził, że wzięto do niewoli więcej spokojnych ludzi niż wojowników. Może najazd ruski miał tylko zmusić młodszych braci do posłuszeństwa wobec seniora. W każdym razie nie słychać o dalszych skutkach najazdu. Okazję do nowej wojny domowej stworzyła śmierć Salomei 27 lipca 1144 roku. Władysław zgłosił pretensje do jej posiadłości wydzielonych tylko okresowo z dzielnicy senioralnej, Synowie Salomei zaś zajęli Łęczyce i inne posiadłości należące do Wiana Uważając je za dziedzictwo po matce Jest rzeczą charakterystyczną, że i tym razem musiał się Władysław uciec do posiłków ruskich Najwidoczniej nie ufając we własne siły Latem 1145 roku Przewołot znowu przysłał silne oddziały pod dowództwem syna Świętosława i braci Według kroniki Kadłubka do bitwy doszło nad Pilicą i zwycięstwo odnieśli juniorzy Latopis ruski mówi o spotkaniu pod jakimś bagnem pośrodku polskiej ziemi, gdzie juniorzy zostali zmuszeni do ustępstw. Zdania historyków są podzielone. Czy mowa jest o jednym spotkaniu, a kadłubek przeinaczył tylko jego wynik, czy też nad Pilicą podjął walkę sam Władysław i doznał porażki, a od klęski ocaliły go posiłki ruskie. Ta druga ewentualność wydaje się bardziej prawdopodobna. Walka zakończyła się układem niekorzystnym dla juniorów. Musieli odstąpić Władysławowi cztery grody. Identyfikacja ich jest oczywiście sporna, jednak była wśród nich zapewne Łęczyca. Ale także, co groźniejsze, Mazowiecki Gród Pograniczny Wizna został oddany Rusinom jako wynagrodzenie za pomoc. Wypadki rozwijały się więc korzystnie dla seniora. Młodsi bracia zostali zepchnięci do defensywy i oczekiwali następnego ciosu, który miał ich wyzuć z dzielnic i doprowadzić do przywrócenia jednolitości państwa. Syn Władysława, Bolesław Wysoki, udał się do kijowskiego teścia po pomoc w decydującym starciu planowanym na rok następny. Tymczasem doszło jednak do niespodziewanego przesunięcia sił na korzyść juniorów. Wierny dotychczas stronnik Władysława, jego wuj Piotr Włostowic, z nieznanych bliżej powodów zmienił stanowisko. Późniejsze źródła twierdzą, że jako jeden z tych którzy zaprzysięgli statut krzywoustego, sprzeciwił się planom wygnania juniorów. Doszło do gwałtownej reakcji ze strony Władysława. Piotr został pojmany, oślepiony i pozbawiony języka, a mienie jego uległo konfiskacie. Wokół tej katastrofy rozwinęła się legenda podchwycona przez kronikarzy niechętnych Agnieszce Władysławowej, którą oczerniano na wszelkie sposoby w zadziwiająco uparty sposób. Podkreślano jej niemieckość, jak gdyby Salomea była innego pochodzenia. Rzekomo pogardę dla polskich obyczajów, odzieży i nawet obuwia. Jej przypisywano decydujący wpływ na politykę powolnego męża i szczególną zaciekłość wobec młodszych książąt. Agnieszce też przypisywano wpływ na straszny los Włostowica. Późna, ale oparta na dwunastowiecznym źródle kronika o Piotrze Właście przytacza anegdotę opowiadającą o biwaku Władysława i Piotra Polujących wspólnie w okolicach Wrocławia Z trudem ogrzewając skostniałe ciała przy ognisku Było to zimo Wuj z siostrzeńcem zabawiali się wzajemnym docinaniem Pewnie twoja żona, Piotrze, lepiej teraz ucztuje z twoim opatem Powiedział Władysław, robiąc aluzję do faworyzowania mnichów przez ciotkę Moja żona z moim opatem, tak jak twoja w twojej nieobecności Ze swoim kochankiem, rycerzem niemieckim Odpowiedział Piotr Książę śmiał się niby z żartu, ale w głębi duszy zaniepokojony zażądał potem wyjaśnień od żony. Ta zaś podstępna kobieta potrafiła nie tylko przekabacić męża, ale zwróciła jego gniew przeciw rzekowemu oszczercy. Ponieważ nie miała czystego sumienia, znienawidziła Piotra. Okrutna egzekucja była aktem jej zemsty. Trudno jednak wiązać przełom polityczny 1145 roku z alkowianymi plotkami oślepienie i obcięcie języka było zwykłą karą za zdradę otóż są przesłanki wskazujące że Piotr przeszedł na stronę juniorów i działał potajemnie w ich interesie w okresie Bożego Narodzenia 1144 roku bawił w Magdeburgu zabiegając tam o relikwie Świętego Wincentego dla fundowanego przez siebie klasztoru olbińskiego przy tej okazji doszło zapewne do jego kontaktów z książętami saskimi którzy później występowali jako sojusznicy juniorów Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła na Olbinie w czerwcu roku 1145 było okazją do zgromadzenia możnowładców związanych z Piotrem. Być może przygotowywano wspólne wystąpienie przeciw Władysławowi, o którym ktoś następnie doniósł księciu. Wszystko to działo się jeszcze chyba przed kampanią wojenną letnich miesięcy 1145 roku. Zapewne Piotr nie brał udziału w wojnie, może też wówczas wypowiedział się wobec księcia przeciw ściąganiu obcych wojsk na własnych jego braci. Dopiero jednak w końcu roku zdecydował się Władysław rozprawić z wujem. Obawiając się, że podniesie on otwarty bunt, wysłał do Wrocławia komornika Dobka, który podstępem porwał Piotra. Sam książę ruszył w ślad za nim do Wrocławia i wydał w tamtejszym grodzie wyrok na wuja. Oślepienie, wyrwanie języka, konfiskata. Pod eskortą książęcą Piotr z rodziną został wygnany na Ruś. Wieść o jego katastrofie szerzyła się błyskawicznie po kraju, szybciej niż by tego sobie życzył książę. Nadworny rycerz Piotra, Roger, po którym jest może pamiątko nazwa wsi Rożerowo pod Trzebnicą, stał się pośrednikiem między związanymi z Piotrem magnatami, jaksa Zmiechowa, Miechowa, zięć Piotra, komes Mikora, Jerzy Kasztelan, Głogowski, Janik Biskup Wrocławski, a obozem juniorów szeregi stronników Władysława topniały z dnia na dzień. Chronologia dalszych wypadków jest sporna, ale bardziej prawdopodobne jest odtworzenie ich przez Stanisława Smolkę, za którym wypowiedział się ostatnio również Karol Buczek. Władysław postanowił działać przez zaskoczenie i mimo zimowej pory uderzył na dzielnicę Mieszka. Właśnie wrócił z Rusi syn seniora, Bolesław Wysoki, wiodąc posiłki ruskie i połowieckie. Juniorzy zaskoczeni schronili się w Poznaniu, który został otoczony przez wojska Władysława. Zdawać by się mogło, że nadeszły ostatnie chwile oporu juniorów, że starania Władysława o jednowładztwo zostały uwieńczone sukcesem. Jednak właśnie pod Poznaniem doszło w początkach 1146 roku do radykalnego zwrotu w sytuacji. Przede wszystkim Kościół zwrócił się przeciw księciu. Arcybiskup Jakub Mimo iż złożony chorobą okazał się osobiście zawieść do obozu władysława. Siedząc na małym wózku, pisze kronika Wielkopolska i karcąc, upomniał go pod groźbą kary Bożej, aby zaniechał prześladowania braci i litując się łaskawie z powodu przelewania krwi chrześcijańskiej, hańbienia dziewic i gwałcenia żon, czego bez ustanku dopuszcza się zbrodniczo barbarzyński lud jego wojska w narodzie, z którego sam również pochodzi, aby starał się przejednać braci i odszedł do swoich ziem. A gdy on, jak faraon, z sercem zatwardziałym wzgardził usłuchaniem napomnień czcigodnego arcybiskupa, ten wnet skrępował go tamże więzami klątwy jako pyszałka i wroga wiary chrześcijańskiej. Władysław spokojnie zniósł obelgi arcybiskupa i nie dał się wyprowadzić z równowagi, nawet gdy wózek odjeżdżającego prałata zaczepił o słupek namiotu i spowodował niebezpieczny jego upadek. Oblężenie jednak przeciągało się, a coraz liczniejsi sprzyjający juniorom magnaci zorganizowali odsiecz. Współdziałanie ich z oblężonymi doprowadziło do zaskoczenia oddziału Władysława i do całkowitej ich klęski. Władysław czuł się coraz bardziej osamotniony. Większość dygnitarzy świeckich i kościelnych zwróciła się przeciw niemu. Pozostawiwszy żonę i dzieci w Krakowie, rychło oblężonym przez juniorów, Udał się w poszukiwaniu pomocy do Czech. Czeski szwagier odesłał go do króla Konrada III, który spędzał święta wielkanocne w kajnie pod Altenburgiem. Tam Władysław złożył Konradowi uroczysty hołd, prosząc go jako zwierzchnika o pomoc przeciw braciom. I tu się kończy aktywna rola Władysława jako aktora na scenie politycznej. Agnieszka nie obroniła Krakowa i musiała szlakiem mężowskim uchodzić z dziećmi do Niemiec. Najwierniejszy sprzymierzeniec Władysława, Wszewołot Kijowski, zmarł 1 sierpnia 1146 roku, a wkrótce potem rodzina jego utraciła tron kijowski, ponownie zajęty przez spowinowaconych z polskimi juniorami Monomachowiczów. Konrad wprawdzie już w sierpniu wyprawił się na Polskę, ale pod naciskiem związanych z juniorami panów saskich, od których posiłków zbrojnych zależała cała wyprawa, zadowolił się hołdem nowego zwierzchniego księcia Polski, Bolesława Kędzierzawego, i obietnicą uznania królewskiego arbitrażu w sporze piastowskim. Poczet królów i książąt polskich. Taśma piąta, koniec pierwszej ścieżki.